W geograficznym środku Europy leży Polska. Na południu Polski, nad rzeką Wisłą, położone jest stare miasto Kraków. W jego wschodnim rejonie, dzielnica Nowa Huta, gdzie został zbudowany kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, zwany Arką Pana. Dach kościoła przypomina łódź, symbol Arki płynącej spokojnie na wzburzonych falach dzisiejszego świata. Współczesny poeta Polski, Sergiusz Riabinin, wpatrując się, Fascynującą architekturę kościoła w Nowej Hucie pisze Bezduszne pudełka domów gniazda dla ludzkich mrówek Pośrodku nich kościół Niby wielka arka Noego Ukrzyżowany Chrystus jak żagiel napięty sztormami cierpienia Kaplica Pojednania. W niej piety polskie. Piety jednego narodu z mgnienia ostatnich dziejów. Matka Boża Królowa Pokoju. Jej umęczony rycerz, święty ojciec Kolbe. Lampka przy tabernakulum świecąca w kosmicznej bryle Biały marmur ołtarza, wszystko to błaga, modli się, krzyczy. Ludzie, zginiecie w bezbożnym świecie, szanujcie Boga, miłujcie Boga. To wasz jedyny ratunek, jedyna Arka Noego. Dnia 17 maja 1947 roku prezydium rządu podjęło decyzję o budowie największego w Polsce kombinatu metalurgicznego i związanego z nim nowego miasta. Nowa Huta miała być miastem, gdzie Kościół będzie niepotrzebny. Miastem bez Boga, bez świątyni, bez kapłana, bo religia miała stać się przeżytkiem. Tak się jednak nie stało. Ziemia Nowej Huty przeznaczona na ziemię martwą okazała się glebą rodzącą moc ducha. Dla ludzi przybywających z różnych stron chrześcijańskiej Polski do powstającego miasta w poszukiwaniu pracy i lepszych szans życiowych krzyż i znak krzyża przed pracą, niedzielna msza święta i obecność kapłana katolickiego były niezmiernie ważne. Nic więc dziwnego, że mimo ogromnych trudności robotnicy Nowej Huty i ich duszpasterze postawili na swoim, to znaczy na Bożym i po wieloletnich zmaganiach zbudowali Bogu swój dom. Uczestnicząc z ogromnym entuzjazmem i ofiarnością w tej budowie, społeczeństwo Nowej Huty Krakowa i całej Polski dowiodło, że tu mieszka lud w Boga wierzący. Arcybiskup Karol Wojtyła w czasie trwania Soboru Watykańskiego II. Przemawiając w radio Watykana powiedział między innymi Przychodziłem nieraz do Nowej Huty, aby z bliska przeżyć w niej dwie rzeczywistości. Rzeczywistość Chrystusa, który zstępuje do ludzi oraz rzeczywistość ludu Bożego, żyjącego Chrystusem w oparciu o jego zewnętrzny znak, którym jest krzyż. Pierwszą z tych rzeczywistości przeżywałem wraz z parafianami Nowej chuty, zwłaszcza w noc Bożego Narodzenia, podczas pasterki. Przez kilka lat już ją tam odprawiałem pod gołym niebem, raz przy dwudziestostopniowym mrozie i oszronionych drzewach, kiedy indziej na śniegu, a jeszcze kiedy indziej przy deszczu połączonym z wiatrem grudniowym, z mokrym klepiskiem pod nogami, właściwie na błocie, ludzie gromadzili się zawsze tysiącami, nie bacząc na pogodę. Jest w Polsce szczególne umiłowanie nocy Bożego Narodzenia i pasterki, podczas której pierwszy raz lud intonuje wśród nocnej ciszy i inne kolędy. Może nigdzie tak jak tu pod gołym niebem chrześcijanie nie dają świadectwa tajemnicy narodzin Syna Bożego. Jest jakieś uderzające podobieństwo wynikające z warunków zewnętrznych. Syn Boży przyszedł na świat bez dachu nad głową, w ubóstwie skrajnym, na chłodzie. To wszystko mamy tu pod Krakowem, gdzie w pobliżu królewski Wawel ze swą katedrą i wiele wspaniałych świątyń mówią o tysiącu lat naszej wiary i budowania kościoła na tej ziemi. Właśnie w tej parafii, gdzie nie ma świątyni, Chrystus zdaje się w szczególny sposób rodzić w noc wigilijną. I w szczególny też sposób to Jego narodzenie przechodzi w życie ludu Bożego. Kościół rodzi się od wewnątrz, w duszach ludzkich, w świadectwie ich wiary i życia, a potem przyobleka się w zewnętrzny kształt swoich świątyń. Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nowej Hucie to nie tylko dach nad głową dla dziesiątków tysięcy modlących się tutaj wiernych, lecz także dzięki ogromnej pracy głównego projektanta, inżyniera architekta Wojciecha Pietrzyka jest współczesną biblią pauperum katechizmem z kamieni przestrzennym symbolem wiary ufności nadziei w Bogu i religijnych przemyśleń ludzi współczesnych jest to dzieło, które służąc już dziś wybiega w przyszłość XXI wieku. W podziemiach arki Pana jest usytuowana kaplica pojednania poświęcona pamięci św. Maksymiliana Kolbe, męczennika miłości z hitlerowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu. To miejsce powinno raczej nazywać się kaplicą wielu pojednań. Pojednań z Bogiem w sakramencie pokuty, pojednań z samym sobą w rozmyślaniach, do których skłania zejście w ciszę aby oderwać się od zgiełku ruchliwej ulicy i zatłoczonych mieszkań. Wszystko to wiedzie do pojednania z bliźnimi. Jednocześnie powstała związana z kaplicą tradycja ekumeniczna. Tu, gdy tylko nadarzy się okazja, Modlą się wspólnie bracia rozdzieleni, prosząc, by Chrystus obdarzył swój Kościół jednością i pokojem. Główna przestrzeń Kościoła, mogącego pomieścić na trzech poziomach około sześciu tysięcy wiernych, Skupia wszystkich obecnych wokół centralnego ołtarza symbolu dłoni, na której kładzie się chleb, aby był przemieniony w ciało Pana. Wkomponowany w otoczeniu ołtarza tabernakulum symbolizuje wszechświat na pamiątkę, Iż ożywiającą siłą jest syn słowo, wiodący stworzenie ku Ojcu. Sens życia, sens cierpienia, sens śmierci i sens zbawienia odczytujemy w zawieszonej na środku kościoła postaci. Chrystusa Ukrzyżowanego. Rzeźba wykonana w brązie wspólnie przez Wojciecha Pietrzyka i Bronisława Chromego nosi tytuł Z Życia do Życia. Dnia 18 maja 1969 roku metropolita krakowski Karol Wojtyła w wygłoszonym przez siebie kazaniu w czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod kościół w Nowej Hucie tak powiedział Możemy na ten kościół popatrzeć jako na miejsce które ona królowa Polski sobie wybrała albo lepiej jako na miejsce, które Jezus Chrystus, jej Syn, wybrał dla niej wśród nas. I oto wchodzi w to nowe miasto, w ten gigantyczny warsztat współczesnego przemysłu Matka Chrystusowa. Ona więc jest sternikiem Arki. Obraz jej, zawieszony we wnętrzu kościoła naprzeciw postaci ukrzyżowanego, ma ciekawą historię. Był w zbarażu. Wymalowany na polecenie Korybuta Wiśniowieckiego jest kopią częstochowskiej pani przyozdobiony złotą koroną i sukienką z daru Hetmana. Chronił twierdzę i dodawał sił rycerstwu polskiemu w odpieraniu Tatarów najeżdżających od wschodu granice Rzeczypospolitej. Ten sam obraz wisi dzisiaj w Arce Pana, we współczesnym zbarażu, a strażniczka zbarazka, przyozdobiona koroną nie ze złota, ale ze stali, ochrania swoich wiernych przed atakami ateizmu, niebezpieczeństwem od człowieczenia i wszelkim złem. Każdy kościół stoi na kamieniu węgielnym. Kamień węgielny Arki Pana jest niezwykle wymowny. W trzecim dniu po zakończeniu Soboru Watykańskiego II dnia 11 grudnia 1965 roku ojciec święty Paweł VI Kazał wyjąć kamień z prastarej bazyliki Świętego Piotra z czasów cesarza Konstantyna i następnie poświęcił go jako kamień węgielny dla kościoła w Nowej Hucie. Kardynał Karol Wojtyła po włożeniu w fundamenty kościoła kamienia węgielnego w dniu 18 maja 1969 roku tak powiedział. Jakaż historyczna jest wymowa w tym, że budowla, z której wzięty został kamień na kościół w Nowej Hucie, to Bazylika Konstantyna. To Bazylika, która niejako jeszcze patrzy w pierwszą erę chrześcijaństwa, w erę męczenników, tych, którzy przelali krew za Chrystusa i za Jego krzyż. Kamienie tej prastarej budowli są świadkami tamtych jeszcze czasów, pierwszochrześcijańskich, heroicznych, czasów najwyższego świadectwa wiary, które dawane było nie tylko słowem i czynem, ale także życiem i śmiercią. I z tego to Kościoła, z takich fundamentów jest wzięty kamień na budowę kościoła w Nowej Hucie. Gdy dzisiaj ten kamień wkładałem w fundamenty waszego kościoła, wówczas miałem to poczucie, że nie sam wkładam kamień, nie ja sam spełniam ten święty liturgiczny obrzęd, ale że to moimi rękami czyni tutaj sam następca Piotra, bo przecież taki jest cel jego daru. Chciał wyrazić, że on razem z nami buduje ten Kościół, razem z wszystkimi, którzy go budują. Półtora roku wcześniej, 14 października 1967 roku, po poświęceniu placu budowy kardynał Wojtyła uchwycił w swoje dłonie ciężki kilow i pracował z robotnikami Nowej Huty przy wykopach ziemi pod fundamenty budowli kościoła. W nowej hucie zeszli się Polacy z różnych stron i miejsc, z różnych parafii i diecezji. Tym, co zespoliło ich w jedną całość, był znak Krzyża. Wszyscy oni zwrócili od samego początku swe oczy w stronę Krzyża, który miał symbolizować przyszły kościół. A kiedy 27 kwietnia 1960 roku chciano przemocą usunąć krzyż, mieszkańcy Nowej Huty bardzo zdecydowanie wystąpili w obronie tak drogiego sobie symbolu. Dlatego też Masztem Arki Pana jest krzyż wyrastający z fundamentów i wspierający ściany Kościoła. Na górnej części krzyża błyszczy korona, symbol panowania tego, który jest z nami, ten sam wczoraj i dziś, i na wieki gdy ojciec święty Jan Paweł II pielgrzymując po raz pierwszy do ojczyzny przybył do Nowej Huty powiedział wtedy nowy krzyż zwiastował narodziny nowego kościoła w Nowej Hucie Narodziny te szczególnie głęboko zapisały się w moim sercu, więc zabrałem je z sobą, odchodząc ze stolicy świętego Stanisława na stolicę świętego Piotra, jako nową relikwię, jako bezcenną relikwię naszych czasów. w nowo wybudowanym kościele Matki Boskiej Królowej Polski modlimy się i prosimy każdego, aby modlił się razem z nami o światło Boże dla świata, o przeróżne znaki nadziei, jakich świat potrzebuje. Dla nas nasz Kościół, Arka Pana, jest takim znakiem. Nasza praca w tym miejscu nie jest zakończona. Przeciwnie, to dopiero początek. Początek duszpasterskiego otwarcia się ku szczegółowym problemom wychowawczym i społecznym nowochódzkiego środowiska, gdzie kształtuje się nowa kultura robotnicza, która ma szansę bycia kulturą katolicką, chrześcijańską, kulturą naznaczoną krzyżem. Pragniemy, aby jak średniowieczne katedry, także nasz Kościół dysponował schroniskiem, dla umęczonych pielgrzymów, bliskich spotkania z Panem. Schronisko to będzie nazywać się hospicjum i będzie kierowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych. Pamięć świętego Maksymiliana Marii Kolbe najkonsekwentniej można dziś uczcić przez służenie beznadziejnie chorym, którzy w obliczu nieuniknionej bliskiej śmierci potrzebują szczególnej opieki wspólnoty chrześcijańskiej.